Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na szesnasty epizod podcastu Kronika Gier. Wracamy do jednoosobowej formuły podcastów Kroniki Gier. Niestety tak się złożyło, jak się złożyło, już nie będę tego komentował, nie będę wchodził w żadne dyskusje, w żadne dywagacje, dlaczego, gdzie, po co i tak dalej, ale będzie... To formuła jednoosobowa, być może od czasu do czasu ktoś yy, zawita jako gość specjalny podcastu Kroniki Gier i wtedy ta formuła troszeczkę się zmieni, a są pewne plany, żeby ktoś gdzieś tam kiedyś w przyszłości zawitał, kto dokładnie, yy, po co i dlaczego o tym pewnie powiemy, yy, czy ja właściwie powiem nieco później. Dzisiaj podcast yy, trochę... Yy, spóźniony, bo e, prawda jest taka, że po prostu ostatni czas spędziłem na nadrabianiu zaległości związanych z grami, taka forma odreagowania różnych dziwnych wydarzeń, które się, e, które się e, że tak powiem, wydarzyły w ostatnim czasie. Wydarzeń, które się wydarzyły, prawda? To taka bardzo ciekawa konstrukcja. E, I e, rzeczywiście sięgnąłem po kilka tytułów, po które chciałem sięgnąć, ale z różnych powodów sięgnąć nie mogłem. I właśnie dzisiaj o tych tytułach będę rozmawiał, czyli w dzisiejszym taki krótko, krótki harmonogram w dzisiejszym podcaście będzie m.in. o grze Piła, o Dirt 2, Overlord 2, Operation Flashpoint, Flashpoint, Dragon Rising i oczywiście na początek to już za chwilę sprawa Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 wersja pc w dalszym ciągu pozostaje najlepiej zabezpieczoną grą antypiracko. No i mówiąc szczerze, póki co o firmie Ubisoft, która jakby spotkała się z dość dużą krytyką ze strony mediów czy dziennikarzy, ale nie tylko dziennikarzy, także zwykłych graczy, za to nowatorskie zabezpieczenie, jakie zastosowała w Assassin's Creed 2, no odnosi sukces, ponieważ w dalszym ciągu Gra w wersji pirackiej nie działa po prostu. Nie ma funkcjonującego poprawnie funkcjonującego kraka i można się o tym przekonać no, sięgając na przykład do różnych for torrentowych i tak dalej, poczytać różne dyskusje, które tam się toczą. Bardzo ciekawa sprawa w ogóle. I okazuje się, że te wszystkie nagłówki, które mówiły o tym, że już 24 godziny po premierze Assassin's Creed 2 Piraci złamali zabezpieczenia Ubisoftu. Można włożyć między bajki, bo piraci niestety nic nie złamali. Wedle takich, rzeczy, takich informacji, do których udało mi się dotrzeć, podobno Assassin's Creed 2 działa w taki sposób, że można zainstalować tą grę, stosując różne tam chwyty, powiedzmy te pirackie, zainstalować kraka, odpalić. No i generalnie można chodzić po mieście i tak dalej, ale w momencie, kiedy weźmiemy pierwszą misję, no to niestety biały ekran gra się wywala, mówiąc krótko, i w dalszym ciągu gra pozostaje w tym momencie niezłamana przez piratów. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jakby wydaje mi się, że jeśli Ubisoft wygra z piratami w tym starciu i pokaże, że wymyślił, że firmie udało się wymyślić zabezpieczenie, które rzeczywiście gwarantuje jakieś tam powodzenie i sprawia, że rzeczywiście można zwyciężyć z, z piractwem komputerowym albo przynajmniej ograniczyć to piractwo choćby i w dniu premiery czy w tym takim najgorętszym dla danego tytułu okresie, kiedy rzeczywiście wszyscy chcą w daną grę zagrać. No to jeśli to wszystko się uda, to jest duża szansa, że to zabezpieczenie zawita do innych gier i do nie tylko gier Ubisoftu, bo to, że w innych grach Ubisoftu się pojawi, to już o tym jakby wiedzieliśmy wcześniej, ale, ale być może i do innych gier, innych w ogóle firm. I to jest bardzo ciekawa kwestia, która może w jakimś sensie sprawić, że w tej... w tym... W jakby w tej w, w, w, dla, dla czasów tego pecetowego piractwa nastaną, nastaną zupełnie nowe czasy ponieważ też piraci będą się musieli zmieniać tutaj taka anegdota ja pamiętam, że w latach 90. kiedy rzeczywiście na straganach normalnie na różnych na różnych targach, targowiskach można było kupić właśnie pirackie gry, to też piraci jakby zmieniali się, dlatego, że pamiętam, że była taka... Od, od premiery Baldur's Gate nastał taki trend dla polskich wydawców, że zaczęli lokalizować gry. No i piraci, żeby nie być gorszymi, też zaczęli lokalizować gry. No i na przykład pojawiła się zlokalizowana wersja, no to dokładnie pamiętam jak dziś, Desperados, Wanted Dead or Alive, świetnej gry nawiązującej do Commandos Behind Enemy Lines, Rozgrywka właściwie przepraszam taka sama Znaczy koncepcja, prawda, rozgrywki jest właściwie taka sama, tylko akcja dzieje się na dzikim zachodzie, mamy inne postacie, inne umiejętności, te poszczególne postacie mają i tak dalej. No i okazuje się, że ta piracka wersja tej gry miała polską, miała polską wersję językową, no ale to była polska wersja robiona przez chyba obywateli rosyjskich i ci obywatele i kwiat aktorstwa rosyjskiego wśród piratów, zapewne, pracował nad tą wersją, no, czytali tam i, i ty, ty Cooper, dzielasz i tak dalej, nie? ja to tam się nie znam specjalnie na rosyjskim, więc nie wiem za bardzo, co oni tam mówili. Więc być może będzie tak, że teraz piraci też, że tak powiem, będą musieli zmodyfikować swoje podejście do do gier i do, i do piractwa i zobaczymy jak to dalej się potoczy To wszystko zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie i bardzo pasjonująco. I no ja, mówiąc szczerze, skłamałbym, gdybym powie, gdyby powiedział, że, że nie śledzę tego, tego wszystkiego. Śledzę i trzymam rękę na pulsie, mam też różne kontakty, różne źródła, które gdzieś tam siedzą w temacie bardzo głęboko i cały czas mnie informują. No i, Mówiąc szczerze, ciekaw jestem, jak to się dalej potoczy. Cykl filmów Piła to jest po prostu taki cykl bardzo kiepski, bym powiedział. Pierwsza Piła rzeczywiście była filmem ciekawym. Ciekawym w tym sensie, że bazowała na fajnym pomyśle, dobrze się oglądało, była fajnie wyreżyserowana. Druga Piła jeszcze była też w miarę interesująca, ponieważ to był film, który... Mm, muszę powiedzieć był zupełnie inny od części pierwszej i był na swój sposób wciągający i interesujący, może w ten sposób. Oczywiście to kino absolutnie bez żadnej treści, bez żadnej, bez żadnej jakby refleksji, bez niczego. Po no, prostu taki film, który, który włączamy, oglądamy dla zwykłego zabicia czasu. Prawda? No, jeżeli mamy ochotę zmarnować całkowicie półtorej godziny ze swojego życia, no to włączamy, włączamy taki film i rzeczywiście oglądamy. Trzecia piła, no to już, że tak powiem, zdało się zauważyć pewne zmęczenie materiału i trzecia piła właściwie jest o tyle ważna, że ten, przynajmniej dla mnie i, i dla tego, co będziemy, o czym będę zaraz mówił, e, że ten film wprowadził pewną, ym, ym, pewną, pewną jakby konstrukcję fabularną, która została później powielona w części czwartej, piątej i szóstej. I ta konstrukcja polega na tym, że mamy jednego głównego bohatera, który jest testowany przez jigsawa, czyli przez w Polsce przetłumaczonego właśnie jako piła, chociaż to wiadomo, no nie jest wierne tłumaczenie, no więc mamy tego głównego bohatera, który jest poddawany testowi i jakby cały film jest tym jednym dużym testem, w którym jakby fabuła rozgrywa się na kilku różnych płaszczyznach, bo na jednej płaszczyźnie mamy jakichś tam detektywów, którzy gdzieś próbują dotrzeć do tego głównego... złapać tego przestępcę, tego całego Jigsawa. Na drugiej płaszczyźnie mamy właśnie tego głównego bohatera, który zostaje... najpierw oglądamy jego życie, prawda? No wiadomo, widzimy, że tam tutaj, nie wiem ignorował rodzinę czy ignorował kogoś i tak dalej potem zostaje pojmany przez tego jigsawa i poddany próbie i ta próba polega na tym, że on idzie po prostu właśnie w trzeciej części to było dość dobrze widoczne on idzie przez korytarze i co jakiś czas dochodzi do większych pomieszczeń w których z kolei musi zdecydować czy ocalić, czy pomóc tym ludziom, których tam spotyka, czy nie, prawda? No i ci, jakby, ci ludzie, których tam spotyka są moralnie, że tak powiem, wcale nie są czyści, w tym sensie, że to są na przykład ludzie, którzy, nie wiem, facet, który popełnił jakąś, potrącił kogoś na przykład na pasach, a potem uciekł z miejsca zbrodni, prawda? No i on musi teraz zdecydować, czy pozwoli mu żyć czy nie, w tym sensie, czy, czy na przykład mu pomoże, czy nie. I to mniej więcej tak, tak to wygląda, prawda? Idzie tym korytarzem, dochodzi do pomieszczenia, ok, pomaga, idzie dalej. Idąc z tymi korytarzami, akcja jakby przenosi się do, do, do, innych, do innych miejsc, jakby w trakcie trwania filmu. I ten, ten schemat właściwie został tak powielony, że w każdej następnej części piły on się pojawiał. I ja muszę powiedzieć, że z dużą. Jak tylko się dowiedziałem o tym, że jakby wyszła taka gra, która się nazywa Soul Video Game, czyli właściwie piła gra wideo, no pomyślałem, że chciałbym w nią zagrać, ale nie było okazji tak naprawdę. Zresztą wydaje mi się, że ta gra chyba nawet w Polsce w ogóle nie wyszła albo nie znalazła oficjalnej dystrybucji ale udało mi się ją zdobyć, udało mi się ją rzeczywiście w jakiś sposób zdobyć. Nie będę tutaj już mówił w jaki, ale udało mi się zdobyć i pomyślałem, że muszę w nią zagrać. No i teraz, mając trochę więcej wolnego czasu, zagrałem w tą, w tą piłę nieszczęsną. I, I co ciekawe, ja obejrzałem też kilka recenzji tego tytułu, w których recenzenci mówili o tym, że, że to jest całkiem przyzwoita produkcja, jak na film. I muszę powiedzieć tak, że rzeczywiście dla kogoś, kto nie oglądał filmów, to nie wiem, czy jest sens w to grać, dlatego że tak naprawdę chociaż może jest w sumie sens dlatego, że ta formuła Piły jest w jakimś sensie zachowana to znaczy w takim mianowicie, że bohater tak naprawdę na początku nie wie dlaczego się znalazł w takim czy innym miejscu nie wie dlaczego będzie poddawany tym próbom i stopniowo, i stopniowo to odkrywa i właśnie po to mówiłem na początku o filmach Dlatego, że w grze zastosowano dokładnie ten sam schemat, który pojawia się w Pile mniej więcej od tej trzeciej części. Znaczy, od tej trzeciej części on jest taki najbardziej, że tak powiem, widoczny i trzecia, czwarta, piąta, szósta, no to jest wszystko takie bardzo, yy, że tak powiem, bardzo sztampowe. I, i, i bardzo, yy, znaczy, jakby twórcy trzymają się tego schematu bardzo ściśle i tak naprawdę, yy, no już nie ma tej takiej, tego ciekawego pomysłu, który pojawił się w pierwszej części Piły. Gdzie jak, twórcy bazowali na, takie, na jakimś zaskoczeniu i tak dalej. I rzeczywiście grając w piłę no, mamy to wrażenie, że właśnie idziemy, jakby część, ta gra się składa jakby z takich, tam jest chyba 7 rozdziałów, jeszcze nie przeszedłem całej. I to wygląda mi się w ten sposób, że zaczynamy iść, prawda? Idziemy przez te różne korytarze, bo akcja dzieje się w chyba takim opuszczonym szpitalu, opuszczonym szpitalu. I teraz zaczynamy iść, chodzimy sobie po tych różnych korytarzach, znajdujemy różne przedmioty, pułapki na swojej drodze, jakieś notatki, znajdujemy, nie wiem, jakieś śrubeczki, broń też taką białą, którą jakieś kije, kije od szczotek, kije baseballowe i tak dalej. I jakby na samym końcu dochodzimy do większego pomieszczenia, w którym jest większa zagadka do rozszyfrowania. Czyli właśnie jest jakaś ofiara i my musimy ją ocalić. Tylko, że twórcy wymyślili sobie tą grę w taki sposób, że nie możemy tak naprawdę mm, zrobić, yy, znaczy nie, nie możemy podjąć decyzji, czy chcemy daną osobę ocalić, czy nie. Tylko zawsze musimy, bo jeśli nie, nie ocalimy, no to automatycznie wczytuje nam się ostatni zapis gry i ostatni checkpoint, prawda, yy, i gramy od początku właściwie, i, znaczy od początku, prawda, tą, tą daną sekwencję. I yy, tak pomyślałem, że to jest kurczę taki trochę zmarnowany pomysł, bo yy, nie trudno jest wyobrazić sobie znakomitą grę na podstawie, na podstawie tego filmu, w której yy, właśnie yy, to gracz decyduje, yy, czy na przykład ocalić te postaci, czy nie. I na przykład jeśli mu się nie uda, albo, albo może nawet nie tyle, że ocalić czy nie, albo na przykład żeby, żebyśmy mieli tą świadomość, że e, jeśli na przykład mamy ocalić gościa przed e, byciem przepołowionym e, przez, takie, przez takie wielkie ostrze, które gdzieś tam nad nim, e, że tak powiem, się buja, no to musimy rozwiązać tam cztery powiedzmy takie łamigłówki, pseudologiczne powiedzmy. i Fajnie by było, ale mamy, musimy to zrobić w określonym czasie i fajnie by było też yy, właśnie gdybyśmy yy, starali się właśnie rozwiązać te poszczególne łamigłówki, a po jakimś czasie okazuje się, że niestety yy, nam się nie udało yy, i facet zginął. Ale gra idzie dalej, tak jak w filmie yy, i dochodzimy do samego końca, do tej ostatniej decydującej yy, zagadki i znowu, której rozwiązanie lub nie sprawia, że oglądamy takie czy inne zakończenie i myślę, że to by było coś fajnego, tak, tak trochę tutaj zaśmierdziało bym powiedział Heavy Rainem, prawda? No, ja nie grałem jeszcze w Heavy Raina i przypuszczam, że zagram w tę grę dopiero kiedy jej cena spadnie do poziomu akceptowalnego dla mnie, czyli myślę 25 zł. no tyle jej no, filmy na DVD kosztują. I, I to wtedy rzeczywiście sięgnę po, po Heavy Raina, natomiast e, póki co y, nie, e, ale, ale to co jest właśnie ciekawe w Heavy rainie, to, jest, to są właśnie te różne takie możliwość na wpływanie na różne sytuacje i to jak ta gra tak naprawdę się potoczy do samego końca. Jakby to jest w dalszym ciągu y, jakby w dużej mierze zależy od gracza. I to jest ciekawe, i, to, to jest ciekawe, i, yy, i myślę, że, że w grze piła to by było fantastyczne, gdyby dało się to zrobić. Natomiast jeszcze mówiąc o samej grze, no ta walka jest beznadziejna, to znaczy mówię o takiej walce wręcz, dlatego że tak się składa, że ten nasz bohater, czyli to jest ten oficer TAP, taka propa, czyli postać znana z pierwszej części piły, yy, oficer, który ścigał yy, tego Jigsawa i, i później oszalał yy, jakby na, na, na punkcie tego, tego nieszczęśnika. Yy, no ale też spotkamy inne znane postacie, w, jakby w ogóle z filmu no, Samanda na przykład, czy już nie mówię co samym y, Jigsaw, y, sam, samym Pile, samej Pile, o samej Pile na przykład też, sama piła też, także w tej grze. No natomiast <coughs> muszę powiedzieć, że, że gra się dość przyjemnie, bo to jest taka gra w stylu powiedziałbym chyba Silent Hill'a i yy, yy, rzeczywiście, znaczy te zagadki logiczne, które się pojawiają, bo to, to nie są zagadki logiczne, bo ktoś mi powiedział, że czy to nie jest tak, że to jest jeden wielki, że, czy tam są właśnie takie quick time eventy. No nie do końca. Znaczy są sekwencje quick time events, na przykład czasami otwieramy drzwi i yy, no, jeśli szybko nie naciśniemy odpowiedniego klawisza, który się pojawia na ekranie, no to w tym momencie spotka nas jakaś tragedia. Ale dużo mamy też takich zagadek, powiedzmy, pseudologicznych, takich, takich bardziej w klimacie puzzli takich. Na przykład włamują, otwierając zamek musimy odpowiednio ułożyć pewne sekwencje różnych rzeczy, prawda? Albo na przykład, dość też, też popularna jest taka zagadka, dość eksploatowana przynajmniej w tym początku gry, że mamy do dyspozycji trzy rodzaje kółeczek zębatych, Y, mamy planszę, na której mamy odpowiednie dziurki i musimy tak ułożyć te kółeczka i tak je dobrać, żeby na przykład y, kółeczko, które jest jedno, które się obraca na jednym końcu, poruszyło kółeczko, które znajduje się na drugim końcu i wtedy na przykład mechanizm zadziała, otworzy się y, jakaś szafka albo otworzy się coś innego, prawda? Ja mam takie wrażenie tak naprawdę, że bo na przykład dochodzimy do pomieszczenia, w którym y, po y, odpaleniu tej... Y, tej, tej, tej, tego głównego niebezpieczeństwa, tego głównego sprawdzianu, który nas czeka, yy, mamy określoną ilość czasu, żeby uniknąć, powiedzmy, tego wypadku, prawda? I ja mam takie wrażenie, zwłaszcza na początku, że te zagadki, powiedzmy, nie dość, że są banalne, naprawdę nie stanowią żadnego wyzwania, domyślenie się, o co chodzi, i to jest, to jest tak błyskawiczne. A nawet jeśli tracimy czas na początku na to, żeby się domyślić, co mamy zrobić, yy, to tego czasu jest aż tyle, jest tak dużo, że y, ja, jakby wypełniając konkretną zagadkę, miałem jeszcze na liczniku, miałem na przykład 3 minuty na to, żeby się uratować, a tymczasem po... Y, mimo, że straciłem trochę czasu na jeszcze chodzenie, zastanowienie się, co mam zrobić, już ten licznik zaczął, y, że tak powiem, lecieć, y, no to zostało mi jeszcze półtorej minuty, jak już udało mi się uniknąć, powiedzmy, śmierci, prawda? Y, ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że ta gra ma klimat. Ta gra ma klimat filmów... Y, i mimo, że ten, ta walka jest naprawdę bardzo, bardzo słaba, to jest, to jest zdecydowanie najsłabszy moment tej gry, ona jest taka, powiedziałbym, drewniana, ta, taka, znaczy drewniana, no, w tym sensie, że po prostu te postacie nie do końca reagują na to, co my y, każymy im robić i tak dalej, ale gra się bardzo dobrze i, i muszę powiedzieć, że na tyle wciągająco, że y, y, jakby cały czas mamy ten dyskomfort, że chodzimy po tych różnych ciemnych pomieszczeniach, że słychać jakieś krzyki, ryki i tak dalej co jakiś czas, jakieś postaci, albo że ktoś od czasu do czasu na nas wyskakuje. Jakby to wszystko rekompensuje, ta atmosfera podczas rozgrywki rekompensuje to, że, że ta gra troszeczkę zawodzi od strony takiej czystej mechaniki. No i druga ciekawa rzecz. Piła pracuje na silniku, na silniku... Tak, piła pracuje na silniku Unreal Engine 3 i też wygląda bardzo ładnie. Chociaż znowu widać w niektórych sytuacjach, zwłaszcza jeśli bierzemy w czytanie gry i odpalamy tą grę jakby za pierwszym razem no to, to niestety okazuje się, że doczytują się tekstury, czyli ten stary, stary błąd Unreal Engine 3. Niemniej wydaje mi się, że jeśli ktoś oglądał filmy i jeśli filmy mu się podobały Yy, nieważne czy wszystkie czy jeden ale podoba mu się ta atmosfera to warto zagrać zwłaszcza, że znowu w, samo, w, w samego Jigsaw'a wciela się ten sam aktor który, yy, który w filmie gra yy, Jigsaw'a także no, no i tutaj jakby no to jest duży atut a, bo jeszcze jest jedna rzecz, o której, o której warto powiedzieć że niestety te postacie czyli ten oficer Tab albo Amanda które znamy z filmów w, w, w grze w ogóle nie przypominają nie przypominają tych modeli postaci. Nie wiem, być może chodziło tutaj o, o prawa autorskie do wizerunku. Może nie do końca je mieli, a, a może po prostu nie chcieli jakoś tam płacić mu aktorom, nie wiem sam. No w każdym razie niestety oficer Tap absolutnie nie przypomina danego glovera, który jak wiemy odtwarzał właśnie tę postać w filmie. Także jak mówię, no. Zagrać yy, warto, ale jeśli tylko jeśli jesteście yy, miłośnikami yy, filmu i pierwowzoru filmowego. Colin McRae Dirt 2 to tytuł, który chciałem zagrać w momencie, kiedy, yy, kiedy ta gra trafiła na półki sklepowe, ale z wielu powodów nie zagrałem i muszę powiedzieć, że wreszcie miałem czas i ochotę i, i chęci, żeby sięgnąć po tą grę. I powiem szczerze, że nie zawiodłem się. W tym sensie, że oczekiwałem takiej yy, efektownej, może efekciarskiej gry zręcznościowej, która nie ma nic wspólnego tak naprawdę z symulacją, ale ma fajny, taki yy, dostarczający dużo frajdy yy, model jazdy yy, i przy której rzeczywiście miło się spędza czas. I dokładnie to wszystko otrzymałem po odpaleniu Delta 2. Porównywanie tej gry do, pod względem symulacji, do, nawet gier, które też wcale nie uchodzą za jakieś tam wielkie symulacje typu, typu Gran Turismo czy Forza Motorsport oczywiście mija się z celem, bo, bo tutaj <śmiech> jakby, symulacji jest <śmiech> nie ma wcale, to <śmiech> nie jest symulator <śmiech> Dirt 2 Yy, natomiast rzeczywiście yy, już porównując Delta 2 do Need for Speed Shift yy, muszę powiedzieć, że Shift wypada dość blado. Yy, wypada blado przede wszystkim dlatego, że ten model jazdy w Shift jest taki nieprzewidywalny. Samochód yy, to jest jakby nieustanna walka tam z samochodem i jakby więcej czasu tracimy na tym żeby się że tak powiem połapać jak ten samochód będzie jechał i co będzie robił w danej sytuacji niż żeby po prostu czerpać jakąś przyjemność z rozgrywki natomiast w przypadku Delta 2 rzeczywiście yy, gra jest yy, no ten, ten model jazdy jest oczywiście nierealistyczny ale jest bardzo taki soczysty dość szybko jakby jesteśmy w stanie go opanować i wiemy o co mniej więcej chodzi i jak samochód będzie się zachowywał w konkretnej sytuacji. No i po prostu ściganie się naprawdę dostarcza dużo nusofredy i teraz kilka ciekawostek. No w tej grze na przykład są wyścigi nocne, których nie było w pierwszym kolinie, w pierwszym tercie. I, i, I tutaj są nie tylko że nocne, ale też one się odbywają na takich torach y, zamkniętych i co ciekawe mamy y, ścigamy się też z innymi samochodami w bardzo wielu rajdach, w bardzo wielu wyścigach. No i muszę powiedzieć, że to jest po prostu miodzio. No to jest po prostu miodzio, czysta przyjemność, czysta frajda. Yy, rzeczywiście yy, jeśli dodamy do tego te fantastyczne efekty, jakie, jakie w tej grze zostały zaimplementowane, na przykład po wjechaniu w kałuże, yy, kiedy, kiedy ta woda yy, chlasta nam na, yy, znaczy chluśnie na tą pierwszą, przednią szybę, prawda, wymiesza się z błotem, to przez chwilę tak naprawdę nic nie, wydzi, nic nie widzimy. I z, yy, albo kurz, które, te tumany kurzu, które są yy, podbijane do góry przez samochody, kto, z którymi się ścigamy w danym wyścigu i, i sprawiają, że że tak naprawdę nie widzimy nic poza jakimiś tylko konturami i, i, takim, yy, i tak naprawdę kierujemy się gdzieś na czuja no to wszystko są takie smaczki w tej grze no który, których warto zakosztować samemu jeśli ktoś rzeczywiście lubi gry samochodowe czy, czy w ogóle wyścigi I, i ja muszę powiedzieć, że dla mnie Dirt 2 pod tym względem jest zaskoczeniem oczywiście trochę ubolewam nad tym, że tak naprawdę samochodów jest mało kiepskie są, kiepskie są możliwości in ingerowania w wygląd tych samochodów czy takiego jak to się mówi personalizowania tych samochodów pod kątem własnych preferencji w tym sensie, że Podobnie jak to było w DERCie, w pierwszej części DERTA, możemy co najwyżej wybierać takie zestawy e, zestawy wykończeń, e, że tak powiem, wyglądu karoserii, prawda? Czyli... E, nie wiem, tych kalkomanii, które, które na samochodzie... O, przepraszam, na samochodzie będą, już sam siebie zanudzam chyba tymi tekstami i to niestety jest taki dramat. Także muszę powiedzieć, że to mnie rzeczywiście bardzo yy, jakby bardzo yy, Znaczy to mnie rozczarowuje, prawda? Rozczarowuje właśnie ten brak yy, rozbudowanych opcji personalizacji Ale z drugiej strony gra się naprawdę przyjemnie yy, Oczywiście, no widać, że to, to jakby z takimi prawdziwymi rajdami samochodowymi Nawet twórcy nie próbują nawiązywać do takich prawdziwych rajdów samochodowych Bo to było w pierwszym dercie w, tam rzeczywiście jakby te wszystkie wyścigi były inspirowane prawdziwymi wyścigami i to, że ten model jazdy wcale nie był realistyczny i wcale nie próbował być realistyczny, jakby nie kłóciło się z tym, że, że samo podejście do wyścigów było dość powiedzmy realistyczne. No może nie do końca realistyczne, ale jednak twórcy chcieli odtworzyć na ekranie komputera te wyścigi crossowe, prawda? Te, te rajdy. WRC, jak to się mówi, czy ale to też nie wszystkie, oczywiście, prawda? Natomiast tutaj... tutaj już tego... Uch, no rzeczywiście, strasznie się zanudzam, ale tutaj już tego... Tutaj już tego niestety nie ma. Gra jest, gra jest pod tym względem całkowicie już nierealistyczna. To, to jest właśnie pójście bardziej w tę stronę znaną z Need for Speed Pro Street. I to, rzeczywiście, yy, i to rzeczywiście widać. Yy, no cóż, yy, generalnie dla mnie Dead 2 jest miłym zaskoczeniem, miłym odstresowaczem, odstresowywaczem, czy tam, jak to woli. Natomiast najbardziej pozytywne zaskoczenie dla mnie w ostatnim czasie to gra Overlord 2. Yy, ja w pierwszą część grałem tylko w demo, i muszę powiedzieć, że, że to demo niespecjalnie mnie przekonało yy, i niespecjalnie też przekonały mnie recenzje, ponieważ yy, zresztą to się tyczy akurat obu części, bo zarówno pierwszy, jak i drugi Overlord yy, no te gry nie, nie zostały zbyt yy, pochlebnie ocenione czy zbyt pozytywnie ocenione przez recenzentów. Yy, raczej takie średniaki, yy, jeśli spojrzymy na, na zestawienie różnych ocen. I muszę powiedzieć, że to wszystko jakoś tam niespecjalnie skłaniało mnie do, do tego, żeby sięgnąć po, po Overlorda, no ale z drugiej strony jakaś ciekawość się we mnie, że tak powiem obudziła i wydaje mi się, że chyba też to, że yy, no, jestem dużym fanem yy, Dungeon Keepera, dwóch pierwszych części Dungeon Keepera i tak naprawdę yy, po Dungeon Keeperze, czyli grze, która po pierwsze pozwalała nam wcielić się w tego złego, yy, czyli władcę podziemi, yy, czyli odwracała... Yy, ten model, który znaliśmy z Diablo. W Diablo wcielaliśmy się w dzielnego rycerza, który schodził do, kanału, do, do kanałów, do podziemi, żeby prawda, wyplenić zło, natomiast w Dungeon Keeperze odwrotnie. Wcielaliśmy się w postać władcy tych podziemi, do których z kolei przychodzili bohaterowie po to, żeby, żeby nas pokonać i zdobyć sławę i tak dalej, i wielkie skarby. Natomiast my przygotowywaliśmy dla nich różnego rodzaju pułapki, jakby zapraszaliśmy czy, czy zwabialiśmy do swoich lochów różnego rodzaju stwory i potwory, które czekały tutaj na, na śmiałków, którzy po jakimś czasie prawda, wkraczali na, na tereny naszych podziemi. No i generalnie Overlord nie jest taką grą, to znaczy Overlord jest grą, w której mamy troszeczkę inaczej ten system rozgrywki, że tak powiem zaplanowany, bo, bo jakby to jest takie skrzyżowanie gry fabularnej RPG, w której sterujemy bohaterem, jedną naszą postacią, którą z kolei możemy rozwijać, kupować mu lepsze wyposażenie, uczyć go nowych umiejętności magicznych i tak dalej, a z drugiej strony mamy pod swoją wodzą yy, armię yy, takich małych gremlinopodobnych stworków, które wykonują za nas yy, gro czarnej roboty. Yy, yy, yy, Którą, y, które, którą, którą my musimy jakby wykonać. I, y, natomiast, ale jakby po premierze Dungeon Keepera nie było gry, czy nie pojawiła się tak naprawdę, znaczy może nie chcę powiedzieć, że nie było, czy że się nie pojawiło, bo może jakieś tam się pojawiło, ale zasadniczo jakby ten temat nie był specjalnie y, eksploatowany przez twórców gier. No i właśnie do czasu, Overlorda i bardzo się cieszę, że twórcy jednak po tych niezbyt chyba pochlebnych recenzjach za, za pierwszego Overlorda jednak postanowili kontynuować ten temat i mamy już dwie gry i być może to jest jakiś zalążek serii na dłużej, na, na, na dalsze lata. Zobaczymy jak to się rozwinie. Natomiast rzeczywiście... Świetny humor, ponieważ tutaj zanim kapitalnie jest poprowadzony w tej grze samouczek, który jest na samym początku, w którym poznajemy te podstawowe elementy mechaniki i podstawowe, podstawowe sposoby jakby prowadzenia rozgrywki w tej grze. Otóż zanim jakby w tym Samouczku jesteśmy małym dzieckiem, Witch Boy, taki chłopiec z różnymi magicznymi zdolnościami wiedźmowymi, i ten nasz mały chłopczyk jest właśnie nielubiany, w sensie, że rzucają go dzieci z okolic, obrzucają go śnieżkami, śmieją się z niego, najgrywają. No i tak przechodząc stopniowo przez ten samouczeń wyprowadzamy nie tylko do zemsty na tych dzieciakach, ale także i do całkowitej ruiny wioski, w której ten malec się wychował i tej wioski, która chciała go, że tak powiem, wypluć, prawda, i, i wyrzucić. No a później w dalszej części gry oczywiście powróci po to, żeby tą wioskę splądrować, zniszczyć na dobre i sobie podporządkować. Um, dobrze, no mam wrażenie, że ten podcast jakiś trochę długi się zrobił i znowu jakiś taki dłuższy podcast nam wyszedł. E, natomiast rzeczywiście gra jest świetna i bardzo mi się podoba, to jest dla mnie znowu bardzo pozytywne zaskoczenie yy, i no, myślę, że warto spróbować, warto spróbować zagrać, dlatego że yy, nie sugerować się tak do końca tymi ocenami, nie przejmować się, yy, nie przejmować się tym, że, że recenzenci rzeczywiście krytykują i, i, i krytykują bardzo ostro czasami, yy, tylko właśnie zagrać, i, i, i, I sprawdzić na własnej skórze, czy rzeczywiście gra jest warta świeczki. A ten tytuł jest chyba, wydaje mi się, już dość ostro przeceniony w tej chwili, dlatego że um, no, jakoś to chyba ta gra też niespecjalnie się jakoś za dobrze sprzedała. Także okej, okay, jeśli chodzi o Overlorda, to tyle. No i na koniec Operation Flashpoint yy, Dragon Rising. Yy, I to jest dla mnie rozczarowanie, ten tytuł. Gra przeceniona na Steamie, yy, można kupić za 27 zł, czy 25, już nie będę dokładnie. I muszę powiedzieć, że to jest jednak rozczarowanie. Yy, przede wszystkim spodziewałem się, że dostanę taki symulator pola bitewnego w którym rzeczywiście no, nie będziemy mieli czegoś takiego jak w Call of Duty, gdzie po prostu ze wszystkich stron jesteśmy ostrzeliwani, że, że akcja jest dynamiczna, że, że te tereny są w sumie dość małe itd., a tymczasem tutaj walka i, i ilość strzelania, które ten nasz mały oddział żołnierzy, którym sterujemy, musi wykonać, no jest y, zaskakująco duży, to znaczy no, czasem są takie strzelaniny jak, jak w grach FPS zupełnie normalnych, tylko tyle, że na większą skalę, ponieważ mapa jest ogromna i, i na większą odległość. A z drugiej strony grafika y, nie jest specjalnie atrakcyjna, zwłaszcza dzisiaj. I muszę powiedzieć, że też no, ta gra nie wygląda y, zbyt atrakcyjnie. Nie wiem, misja, która toczy się w nocy, no, mam wrażenie, że ta noc to jest tak naprawdę dzień, tylko tyle, że z, z oglądany przez niebieski filtr obrazu. No, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Modele postaci też. No, wyglądają po prostu biednie momentami. Inteligencja też. No, na przykład miałem taką sytuację, że przeciwnik nadleciał helikopterem nad moje wojska, nad mój oddział po tym, jak dokonaliśmy jakiegoś tam wysadzenia, po czym wylądował za naszymi plecami i wyłączył silnik wirnika prawda? w tym helikopterze. Ja tam podszedłem, udało mi się zabić... No, znaczy oni w ogóle ani nie wysiedli z tego helikoptera, ani nic. No więc ja podszedłem tym swoim komandosem, zastrzeliłem jednego z pilotów, a drugiego już nie mogłem zastrzelić. To znaczy strzelałem w szybę i niby tam przechodziły te kule czy coś, nic się nie działo tak naprawdę. No i nie wiem do końca, czy to, to chyba był chyba jakiś błąd gry, no po prostu jakiś absurdalny zupełnie, no nie wiem jak to się stało. Także króciutko już o tym Operation Flashpoint. Um, no... Rozszarowanie. I, i widać, że rzeczywiście to już nie jest ten sam developer, który pracował nad poprzednim Operation Flashpoint, nad tą poprzednią właściwie serią gier, bo mimo że tak naprawdę to była jedna gra Operation Flashpoint, no to wyszły do niej różne dodatki, w które ja też wszystkie grałem swego czasu, pamiętam. No ale to rzeczywiście była gra taka no jak na owe czasy hiperrealistyczna, która rzeczywiście stawiała na taką symulację bardzo wierną tego co dzieje się na, na polu bitwy, ale właśnie yy, obserwowanie tego pola bitwy czy doświadczanie tego pola bitwy właśnie z perspektywy yy, pojedynczego żołnierza. No i cóż, na tym wypadałoby zakończyć yy, ten wyjątkowy podcast, w którym yy, opowiadałem o bardzo świeżych yy, nowoczesnych tytułach, najnowszych grach, rzeczywiście z najwyższej półki, które się pojawiły. Yy, mam nadzieję, że mimo wszystko udało mi się was nie zanudzić yy, i cóż, no, zapraszam was w takim razie do słuchania już za tydzień, trzymajcie się, cześć!